Błękitna parasolka. W poprzednim odcinku Błękitne parasolki dodałem sobie 6 lat, by wejść na chwilę w okres powstania warszawskiego. Były ku temu dwa powody. Pierwszy to zbliżająca się siedmiomilowym krokiem 60. rocznica powstania. Drugi powód to postać inżyniera Wiszeniewskiego, wielkiego przyjaciela naszego domu w który zjawia się podczas powstania w moim szpitalu i sprowadza mi z ulicy Chorzej 34 znakomitego okulistę doktora Jarmuszewskiego, którego interwencja niewątpliwie ratuje mi wzrok. Doktor Jarmuszewski... Decyduję się na natychmiastową operację, wyjmując mi drobiny odłamków i piasek z oczu. Tamtego dnia w szpitalu inżyniera Wiszyniewskiego widziałem po raz ostatni w życiu. Wtedy pozostawił mi swoją broń. Teraz cofnę się trochę w czasie, do roku 1938. Jest sierpień w Łękpelin. Wracam z siostrą Barbarą ze szkoły w Opaczy, gdzie zdawałem egzamin. Mamy z siostrą nadzieję, że zostałem przyjęty. Na kolacji gościnnia także służbowo jest pan inżynier Wiszyniewski, który będzie robił pomiary zawartości tłuszczu w mleku naszych krów. Tata prosi Barbarę, żeby opowiedziała o wyniku egzaminu. Barbara, żeby było ciekawiej, a może ucieszniej, wychwytuje z mojego egzaminu ciekawsze i zabawniejsze momenty. Tu wspomnę, że w naszym domu, niezależnie od miejsca, gdzie mieszkaliśmy, wszyscy bardzo się kochali. Nigdy nie było awantur, a nieporozumienia kończyły się na wesoło i kpiarsko. Wszyscy zawsze się uśmiechali i każdy z każdego żartował. Tak więc Barbara powiedziała, że wszystko byłoby dobrze, gdybym mówił poprawniej. Ja natomiast w termosie zamiast herbaty miałem zamknięty ruch i to mocno zakorkowany, który nie mógł się wydostać na zewnątrz, a skoro ruch nie mógł się wydostać na zewnątrz, to herbata nie stygła. Baśka pochwaliła mnie natomiast za obrót krzywej paraboli dookoła własnej osi, która tworzyła powierzchnię lustra lefrektora latarki z głównym punktem ogniskowym. Poprosiłem, żebyśmy przestali omawiać sprawę mojego egzaminu, gdyż jest mi niezręcznie i żebyśmy porozmawiali na inny temat. Chociażby o tym, dlaczego od chwili opuszczenia Warszawy w domu nie mamy światła elektrycznego, tylko lampy naftowe i karbidowe. A co najważniejsze, nie mamy radia i nie słuchamy jak dawniej lwowskiej fali. Brak szczepka i tońka. – Baśka, Ty zamiast ze mnie pokpiwać, mogłabyś mi powiedzieć, jak zbudować dobrą antenę radiowo-odbiorczą – powiedziałem. – Wrócilibyśmy do odbiornika lampowego, jak Ty to ładnie mówisz, do super heferodyny na detektor kryształkowy, ale… – Galenę masz? – spytała sceptycznie Barbara. – Wyobraź sobie, że mam. Tu ją zaskoczyłem. Mam kryształek do prostowania prądu zmiennego z siarczku ołowiu. Kupiłem w Warszawie razem z oprawką za kilkadziesiąt groszy. – No to teraz posłuchaj – rzekła Barbara i przez chwilę się zastanowiła, czym zwróciła uwagę wszystkich. Nie wiadomo było, czy zrobi sobie ze mnie nowy żart, czy wymyśliła coś nowego. Powiesisz sobie na piersi lornetkę i po drabinie wydostaniesz się na dach naszego domu – zaczęła Barbara. Tylko musisz to zrobić rankiem w pogodny dzień. Przez lornetkę odnajdziesz maszt radiostacji warszawskiej. Jest bardzo wysoki. Można by go poszukać przez lornetkę i o zachodzie, bo jest na pewno oświetlony dla bezpieczeństwa lotów samolotowych. Gdy odnajdziesz maszt, to uważaj. W myśli przeprowadzisz sobie płaszczyznę przez pion masztu i linię łączącą Ciebie z masztem. Tę płaszczyznę zinterpretowała powierzchnią lewej dłoni. W tej płaszczyźnie na strychu naszego domu zrobisz z izolowanego bawełną lub lakierem drutu wielką pętlę indukcyjną. Jeden, dwa lub trzy wielkie zwoje. Jedną końcówkę drutu zakopiesz głęboko w ziemi. To będzie nasze uziemienie, albo nie. Dołączysz tę końcówkę do rury wodociągowej naszej pompy wodnej w kuchni. Na drugim końcu naszej pętli powstanie napięcie elektryczne wywołane liniami pola magnetycznego, odrywającego się od masztu warszawskiej radiostacji w Raszynie. Będzie to napięcie zindukowane w pętli, czyli tej wielkiej zwojnicy. – Postaraj się, żeby pętla miała jak największą powierzchnię wewnętrzną. Uchwyty kryształku Galeny ze sprężynką włączysz równolegle. Jeden na punkt do uziemienia, drugi na początek zwojnicy. W te same punkty przyłożysz zaciski słuchawek i usłyszysz – zakończyła swój wywód Barbara. – Co usłyszę, Basiu? – zapytałem niewiele rozumiejąc. – Jak to co? – zdziwiła się. – Usłyszysz swojego lwowskiego szczepka i tońka, lwowską falę. Nastąpiła chwila milczenia. Wszyscy patrzyli to na Barbarę, to na inżyniera Wiszyniewskiego. Ale głębokie skupienie inżyniera i powaga wróżyły, że owa wymyślona przez Baśkę konstrukcja nie jest żartem. Panno Barbaro, odezwał się wreszcie inżynier, to ja bardzo poproszę o ten wykład jeszcze raz, jak zbudować i usytuować ową zwojnicę. Barbara powtórzyła raz jeszcze wszystko słowo w słowo z uzupełnieniem. Ziemia jest wielkim kondensatorem kulistym o bardzo dużej pojemności elektrycznej. Przyjmujemy, że jej potencjał elektryczny jest zerowy. Maszt radiostacji Raszyńskiej jest zasilany napięciem modulowanym ze wzmocniaczy mocy. Są to lampy. Duże bańki wpompowują do masztu anteny znaczne prądy, a maszt promieniuje falą elektromagnetyczną. Inżynier Wiszyniewski wielokrotnie prosił Barbarkę o powtarzanie tej myślowej konstrukcji. Wtedy Barbara zaczęła mówić znacznie trudniejszym językiem. Wprowadziła pojęcie pojemności kondensatora i współczynnika samoindukcji naszej zbudowanej w myślach pętli. Padały jednostki jakichś mikrofaradów i henrów. Nie wiem czy ktoś za stołem poza inżynierem Wiszyniewskim zrozumiał coś z tego wykładu. Ja nie zrozumiałem wiele, ale pamiętałem, co też o barbarze opowiadała mama, gdy wracała z Warszawy po wywiadówkach szkolnych u sióstr z martwych wstanek. Profesorowie od matematyki, fizyki, polskiego, chemii i historii byli barbarą zachwyceni. Z madam od francuskiego, mama się nie spotykała. Zdaje się, że siostry z martwych wstanki zdawały za baśkę egzaminu z francuskiego i dopiero wtedy mama wpłacała za szkołę i internat. Ja wiedziałem od razu, że w tej opowieści Baśki o tym, jak zrobić antenę, jest jakaś głęboka prawda. Wszystkie jej wskazówki powtórzyłem, bardzo dokładnie powtórzyłem i słuchawki zagrały bardzo głośno, a w sobotę był Szczepko i Tońko. Zrobienie tej konstrukcji nie było rzeczą prostą, ale o tym napiszę w następnej błękitnej parasolce. Na zakończenie naszej wieczornej biesiady tata powiedział, że ma prostszy sposób na zrobienie anteny. Powiesi się długi, miedziany drut na dwóch wysokich tyczkach i to będzie antena, powiedział. Ty tatusiu chcesz zaprząc do pracy pole elektryczne fali, ja natomiast pole magnetyczne, powiedziała Baśka. Tego wszystkiego było dla mnie za dużo. Baśka. Przerwałem. Pojedźmy jutro razem na koniach nad Wisłę, to sobie szkapy razem z nami popływają, a po powrocie zbudujemy tę antenę. Mama była przerażona propozycją. Przepraszam państwa, rzekła. Ja mam niezbyt normalne dzieci. A ja pani bardzo gratuluję, odparł na to inżynier Wiszyniewski. I to tyle na dziś, Andrzej Cielecki.